Dolny guzik zapięta zbroja, dzisiaj na luźno białą broń chowa. Na co dzień branża niezbyt rycerska, życie to walka, poziom to presja. A ja nie sądzę, że to przypadek, wciąż powrót starczy, to nie na farcie. Ktoś niesie worek, ktoś pomoc niesie, ktoś jest handlarzem, a ktoś rycerzem. Jego prawej ogarka twarda bo teraz tego funkcja wymaga, praca, zabawa prostota darem w czasach gdzie wszystko ładnie ubrane system dwójkowy jest albo nie ma, niedźwiedź a jednak do przytulenia biceps coś waży i waży słowa dzisiaj to ziomuś jutro pan Roman przed tym stoliku do dnia. I nie harmonia a słowik zagra przy tym stoliku posiedzą do dnia, recesji romantarka ni gracjan. Przy tym stoliku posiedzą do dnia, i nie harmonia a słowik zagra przy tym stoliku posiedzą do dnia, recesji romantarka ni gracjan. Niedźwiedź numer dwa, kolejny w prawo. Prawo rachunku na życie, prawo Patrzy tak jak my, lecz widzi więcej Lecz czy to darem, czy to przekleństwem Oczy ze strachu, życiem wytarte Takie je widać, lecz tak naprawdę Nosi go życie, życi nie bajka końciki w górze się żyje Tarka. Swój nieład ciągle, ale ogarniał Trochę to gadka, a trochę farta Z jego powodu dziś to spotkanie Zaraz połówka, życie ogarnie I taniec kocha i to nie lubi Cóż racjonalizm, wszystko dla ludzi Szkopek polano w to piękne rano W angielskim sznycie, Don El Graciano. Przy tym stoliku posiedzą do dnia i nie harmonia a słowik zagra. Przy tym stoliku posiedzą do dnia, Rycerz Roman, i romantarka ni gracian. Przy tym stoliku posiedzą do dnia i nie harmonia słowik zagra. Przy tym stoliku posiedzą do dnia, Rycerz Roman, i romantarka ni gracian. białko kochone ścina spirytus i to alkowy i to co w życiu przepala styki to tam wiadomo które spawają szczury rzekomo i miękkie nogi i odsuwanie na długi taniec potrzebny taniec życi to taniec raczej bynajmniej taneczny krok to często nie taniec białko kochone ścina spirytus jeszcze tylko po plusowym misiu tak dla otarcia burty na brzegu, Jeszcze nie odciął ląd gps -u. Biały parasol i ławki z bali Miotła w oddali i tam na sali Cisza śpiew ptaków, dziecko na dworze Ścina spirytus, białko kochones. Przy tym stoliku posiedzą do dnia i nie harmonia, a słowik zagra. Przy tym stoliku posiedzą do dnia rycerz i romantarka nie Przy tym stoliku posiedzą do dnia i nie harmonia, a słowik zagra. Przy tym stoliku posiedzą do dnia rycerz i romantarka nie